So, aja, aja, nao, grongo, jestemek, poryks, forso, a ja, ja, na okrągło Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność A ja nie czuję już nic Głos Jestem jak dworek z oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, wolno oni się patrzą mocno. Ej kurwa, co to podgląd? Mam wi nie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytają emocje, ha. chcecie, by nie motkę, chcecie, by nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby stracić to, co modne. Hey. Ona by chciała wiedzieć, Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała u. Mówi mi bierz, co chcesz? Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówię językiem ciała u Dzisiaj kończysz u mnie, ono by chciało wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała u Mówi mi bierz co chcesz? Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała u Mówi mi bierz co Chcesz? Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co mnie wie Mówi językiem ciała, u, Mówi mi bierz, co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co do niej Mówi językiem ciała, u, Mówi mi bierz, co chcesz Motne, motne, mamy własny język, mamy własną pościel, Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne Co nie? Ona nie chcę zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie Hej nawet pod to spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej hey. krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą Oni czują samotność A ja nie czuję już nic chodzę do klubu oh no. Ona się patrzy na stop kurwa co to podgląd Mam w nie hey. jak nic krążę na okrągło oni czują samotność Ja nie czuję ja Nic krążę na okrągło Jestem jak worek z forsą Oni czują samotność Ja nie czuję Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany co nie wiem Mówi językiem ciała Mówi mi wiesz co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany co nie wiem Mówi językiem ciała Dzisiaj kończysz u mnie Ona by chciała wiedzieć jakie mam co nie wiem, mówii językiem ciała. U. Mówi mi wiesz, co chcesz. Ono by chciało wiedzieć. Jakie mam plany, co nie wiem. Mói językiem ciała. U. Mówi mi bierz, co chcesz. Ono by chciało wiedzieć. Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała. U Mówi mi wiesz, co chcesz. Ono by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała. U Mówi mi wiesz, co chcesz.